Yeah. Sure. Witam Was serdecznie w 25. Misterium Grozy Krzysztof Korsarz-Biliński i zapraszam na audycję trochę dłuższą niż poprzednio, a zawierać będzie ona dwa główne tematy. Pierwszym z nich jest opinia o książce Macieja Lewandowskiego «Splątanie». Tych innych do tej pory recenzji i opinii, jakich pojawiło się wiele w internecie, pewnie już macie za sobą. Dziś ja dorzucam swoje jeszcze trzy grosze do tego wszystkiego, no i według własnego sumienia, tak żeby pozostało one czystym, starałem się opowiedzieć o splątaniu to, co myślę, a tym samym przedstawić swoje odczucia, jakie miałem po lekturze debiutanckiej powieści Macieja Lewandowskiego. Drugą odsłoną, która dzisiaj czeka na Was w Misterium Grozy, to godzinny wywiad z Wojciechem Gunią. Wojciech Gunia znany jest przede wszystkim ze zbioru opowiadań Powrót, jak i też bloga Labirynt z Liści oraz wielu opowiadań, które już rozsiane zostały podczas opismach związanych z literaturą Grozy. Dziś o jego tłumaczeniach, Masa Ligotiego, o związku z magazynem Histeria, a także o planach wydawniczych i kwestiach filozoficznych porozmawiamy w drugiej części Misterium. Mam tym samym nadzieję, że będzie to dla Was podróż bardzo, bardzo interesująca. Najpierw o splątaniu Macieja Lewandowskiego usłyszałem jako o kryminale okultystycznym. Już wtedy wystarczyło, że słowo okultystyczne pojawiło się w reklamie tej książki, no i tym samym ja zainteresowałem się nią no i czekałem aż wydawnictwo wideograf będzie wreszcie łaskawe wydać tę książkę powiem, że do dziś nie wiem czy ukazała się już ona bardziej oficjalnie ja mam jakby pierwsze autorskie egzemplarze, które dotarły do Macieja Lewandowskiego, jeden z nich właśnie zakupiłem sobie na konwencie Smokon w Krakowie, na którym gościł też Maciej Lewandowski no i pozwoliłem od tego czasu trochę czekać sobie tej książce, aż wreszcie sięgnąłem po nią i mogę z wami podzielić się wrażeniami, jakie na mnie pozostawiła. Co prawda z tego kryminału okultystycznego pozostało niewiele. W głosach, które pojawiają się na temat tej książki przeważa właściwie słowo thriller, a tak naprawdę nie ma co ukrywać, jest to po prostu rasowy horror. Oczywiście z wątkiem kryminalnym, który na początku sugeruje, jakoby była tutaj jeszcze jakaś inna forma zagrożenia, nie tylko zagrożenie nadprzyrodzone, że pojawia się jeszcze gdzieś jakiś psychopata, ale tak naprawdę od samego początku książki mamy do czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi i nie pozostawia to wątpliwości, że właśnie to one będą stały za całą tą Intrygą. Wracając tak na chwilę do motywów okultystycznych w książce Macieja Lewandowskiego, to trzeba powiedzieć, że jest ich tak naprawdę niewiele. Co prawda dla mnie te motywy okultystyczne w powieściach współczesnych, tym bardziej w powieściach współczesnych literatury grozy są interesujące, gdyż w tych dawnych powieściach okultystycznych wiem mniej więcej, czego mogę się spodziewać i na tyle znam historię tej literatury, ażeby nie być zaskoczony czymś, co pojawiło się już wcześniej. Obecnie właśnie bardziej interesują mnie książki, w których te motywy są wykorzystywane, bowiem autorzy czasem wpadają na całkiem, całkiem oryginalne pomysły, no i też tym samym gdzieś te motywy okultystyczne zyskują nowy jakby wymiar. Stają się pewnego rodzaju możliwością filozoficznych rozważań nad kondycją czy to świata, czy człowieka. Chociażby tutaj przykładem jest Lecha Majewskiego hipnotyzer. No ale, tak jak już wspomniałem, u Macieja Lewandowskiego motywów okultystycznych jest naprawdę niewiele i tak, żeby być yy, szczerym, Chodzi tutaj najbardziej o Lovecrafta i jego tajemne rytuały opisane w księgach De Vermis, Mysteris czy też Necronomicon. Obie te księgi oczywiście pojawiają się w splątaniu Macieja Lewandowskiego i odgrywają pewną rolę w finale tej powieści, ale tak naprawdę jakby nie są znaczącym elementem i jak już wspominałem okultyzmu tutaj znajdziemy naprawdę niewiele. Czym właściwie jest więc splątanie jako powieść grozy? Jest to historia Jakuba Kempnera, zdegradowanego policjanta, który z Warszawy został przeniesiony do Wrocławia. Tutaj zostaje pod podopiecznym Sławomira Bauera, z którym już od samego początku książki zostaje wplątany w bardzo dziwne ni to przestępstwa, ni to samobójstwa. To znaczy na początku wszystko sugeruje, że są to bardzo okrutne samobójstwa, jeszcze do tego z ofiarami pobocznymi, tak jak ma to miejsce na przykład w pierwszym z tych samobójstw, gdzie właśnie młody człowiek targając się na swoje życie wcześniej morduje własną matkę. Sprawa wydaje się być jednak szybką do zamknięcia i właściwie większość policjantów biorących udział w tym właśnie śledztwie skłania się ku temu, że było to samobójstwo i nie ma żadnego drugiego dna. Jakubowi Kempnerowi jednak to nie wystarcza i gdzieś tam jego umysł zaczyna doszukiwać się, że jednak coś w tym wszystkim nie pasuje. Od tego małego ziarnka niepewności zaczyna się prawdziwa historia splątania, czyli grube śledztwo, które doprowadza naszych bohaterów do coraz to mroczniejszych odkryć, a na końcu oczywiście do tragicznego i potwornego finału. Gdyby tak ogólnie opisywać splątanie Macieja Lewandowskiego, to jest to właśnie horror z wątkiem kryminalnym. W historii tej nasi bohaterowie, coraz głębiej zapuszczając się w tę sprawę, spotykają się z coraz bardziej trudnymi do wyjaśnienia zdarzeniami. Wydarzenia te nierzadko właśnie powodują też, że sami policjanci, nasi bohaterowie, jakby zaczynają tracić wiarę we własne zmysły. To, z czym zaczynają się spotykać, stawia ich w naprawdę trudnej sytuacji, ponieważ... Będąc policjantami, mocno muszą trzymać się faktów, no i oczywiście naszej ziemskiej rzeczywistości. A tutaj pojawiają się elementy, które zupełnie od tej rzeczywistości odstają. No i w tym wypadku jest to na tyle trudne do przeprowadzenia, bowiem żeby jakby naturalnie opisać to zachowanie policjantów, Maciek Lewandowski musiał trochę jednak Posunąć granice fantazji. Sam jestem ciekaw, jakby zachował się człowiek, który we własnym mieszkaniu odkrywa, że jego dawno zmarły przyjaciel złożył mu po tych latach wizytę. No i oczywiście jest nikim innym jak chodzącym trupem. Takie wydarzenie chyba zmroziłoby krew w żyłach, a także wyprowadziło z równowagi tych najbardziej trzeźwo myślących. Jednak nasi bohaterowie w jakiś sposób dają sobie z tym radę i po tym traumatycznym przeżyciu właśnie jakby ich droga do rozwiązania sprawy ociera się już o uzmysłowienie sobie tego, że mają do czynienia z siłami nadprzyrodzonymi. Jednakże streszczenia fabuły macie dobrze opisane w wielu, wielu recenzjach, a także opisie na książce. A jak właśnie wygląda książka Macieja Lewandowskiego od kuchni? Tak naprawdę muszę powiedzieć, że książkę tę czytało mi się wcale niełatwo. Niełatwo z tego powodu, że Maciek Lewandowski bardzo często używa w swoim języku mocno, no jak to sam już zauważył, barokowych określeń. Język splątania bardzo często jest właśnie stylizowany na taki mocno poetycki. Zawiera w sobie ogromną ilość przymiotników różnego typu określeń, alegorii, porównań, tym wszystkim książka jest mocno przeładowana, aż wydaje mi się, że często zbyt mocno. Ponosi czasem właśnie pióro Maćka Lewandowskiego w ten sposób, że, że zaczynamy gubić się w tych opisach. Bywa, że jego porównania i odniesienia do różnych hmm. sytuacji, czy też do nastroju, jaki powinien panować w tej powieści, bywają bardzo trafne, jednak zdaje mi się, że dużo częściej wypadają jakby niestosownie, ich, yy, jest ich za dużo i nie zawsze odnoszą się do sytuacji, w której powinny zostać użyte. Na przykład ma to zły wydźwięk wtedy, kiedy goni nas akcja, dzieje się coś dynamicznego. I zamiast używać rzeczywiście dynamicznego, prostego języka do opisania takich sytuacji, to wielosłowie, którego używa właśnie Maciek Lewandowski, przeciąga te akcje niepotrzebnie i stawia nas w świetle takim, że kiedy chcemy, ażeby coś się właśnie szybko wydarzyło i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak się dzieje, tutaj wstrzymujemy się, jakby wszystko było zawsze na zwolnionym tempie, takie slow motion. Bardzo, bardzo też wydaje mi się akurat niepotrzebne. Z tym językiem poetyckim, o którym właśnie wspomniałem, jest tak, że autor jakby nie do końca ogarnia ten język. W pewien sposób jest to jakby jego dosyć indywidualny styl. Widać, że Maciek stara się pisać jakby po swojemu. Nie jest to w pewien sposób odgapianie czegoś od innych autorów. Jednakże właśnie nad tym musi popracować. Powinien tutaj mieć solidnego jakiegoś redaktora, który wstrzymywałby go czasem w jego galopie ku temu właśnie językowi. No i na tyle stonował to wszystko, żeby ten język był interesujący, tworzył nastrój, który Maciek właśnie chciał stworzyć, no ale niestety nie udało mu się przez to, że przedobrzył. Taki właśnie język często psuł niektóre elementy książki. Często pojawiała się u Macieja Lewandowskiego właśnie taka hiperbolizacja, hiperbolizacja, ale aż taka do ram niemalże groteski. Mam tutaj taką sytuację na myśli, kiedy Sławomir Bauer spotyka się z Markiem Sądowskim. Marek Sądowski to jest postać negatywna w splątaniu. Jest to policjant o skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych poglądach. No i osoba, która też nie przepada za naszymi głównymi bohaterami. Kiedy spotykamy go pierwszy raz jakby na stronach książki, pierwszy raz w zetknięciu z naszymi bohaterami głównymi, czyli Sławomirem Bauerem i Jakubem Kempnerem, Pojawia się on w takiej sytuacji pewnego rodzaju sprzeczki, jakiegoś takiego konfliktu. Wszystko jest opisane w tak, takim językiem właśnie, gdzie hiperbolizacja osiąga swoje maksimum. Kiedy zaczyna autor opisywać postać Marka Sądeckiego, Czytamy to tak, jakby pojawił się przed nami jakiś robokop, predator, który nagle wchodzi gdzieś do korytarza policyjnego, zajmuje swoją potężną sylwetką, po prostu cały ten korytarz jest tak ogromny, tak niesamowicie silny, bestialski, że po prostu na strach się bać, no i oczywiście jeszcze dostaje łomot chwilę potem od swojego policyjnego kolegi Bauera co oczywiście też jest opisane w taki sposób, że tak naprawdę krótka sytuacja, która powinna rozgrywać się w ciągu kilku sekund bodajże toczy się przez dwie strony i i tak naprawdę no jest, to, jest tego zbyt dużo, jest to zbyt mocno zaakcentowane, aż tak do przesadnie. Podobnie jest w sumie też w pewnego rodzaju kreacji bohaterów na samym początku książki, gdzie Jakub Kempner też jest takim zblezowanym, zalkoholizowanym, wyrzuconym ze swojej dawnej. Posady policjantem. Sławomir Bauer też jest takim zmęczonym, ponurym człowiekiem. Ci policjanci są tacy zmęczeni tą swoją pracą. Są... Jest tak, tak nagromadzone jest tutaj taki przesyt tych elementów, jakby, które miały stworzyć nastrój właśnie tej policyjnej, trudnej pracy, ciężkiego, ciężkich, ciężkiego, ciężkiej służby, z jaką policjanci się zmagają na co dzień. Miał stworzyć nastrój też ich bolesnej jakiejś przeszłości, którą mają za sobą. Ale tak naprawdę to wszystko jest przesadne. Więc Taki język musi Maciej Lewandowski na przyszłość w jakiś sposób stonować, żeby nie popadać właśnie w pewnego rodzaju tą hiperbolizację, która niszczy efekt, który, tak, niszczy efekt, który był zamierzony wcześniej. Co prawda Maciej Lewandowski, kiedy tworzył splątanie, widać w tej książce bardzo wiele elementów, które znamy już z różnych książek czy też filmów. Autor jednak splatając ze sobą różne te elementy, tworząc je jakby na nowo, robi to czasem nieświadomie, a czasem świadomie. Świadomość jego pisarstwa też polega na tym, że parę razy w książce jakby sugeruje, skąd wziął niektóre elementy. Początek w ogóle powieści, czyli takie można powiedzieć w cudzysłowie polowanie na czarownicę, bardzo mocno od samego, już od samych pierwszych akapitów skojarzyło mi się z Van Helsingiem, nie wiem dlaczego. W końcówce powieści sam właśnie Maciej Lewandowski pisze o tym, że wpisuje to w dialog bohaterów, gdzie oni mówią, że sami po części utożsamiają się z bohaterami filmu Van Helsing. No i mamy tutaj jakby... Zamknięcie elementów, które Maciej składał ze sobą, tworząc splątanie. Jest jeden element, na przykład powieści Splątanie, taki, który zrobił na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Może to taka. Mała rzecz, mała rzecz, a cieszy, trzeba by tak było powiedzieć. Są to komunikaty radiowe, które rozpoczynają jakby każdy, każdy następny rozdział książki. Te komunikaty radiowe wprowadzają jakby więcej nastroju niż wszystkie te hiperbolizacje, które Maciej starał się właśnie wprowadzić do książki. Znaczy nawet nie starał się, ale właśnie wprowadził. Są one bowiem jakby pewnym zaczepieniem w rzeczywistości, w której żyjemy. Są jakby... Radio zresztą często jest taką odskocznią od y, trudnych y, jakichś wydarzeń, jakie się dzieją. Czasami re, radio, czy też po prostu media, telewizja są pewnego rodzaju, kiedy człowiek gdzieś y, gubi się w swojej własnej samotni, czasem może tak być, takie komunikaty y, jakby zestrajają go z powrotem z rzeczywistością, nie pozwalają mu odpłynąć, stają się takim y, przytułkiem, y, często jakimś punktem zaczepienia w tej naszej rzeczywistości, która koi w jakiś sposób nerwy, koi niepokój i takie odczucia właśnie alienacji ze społeczeństwa. Te komunikaty radiowe tutaj w pewien sposób mają jakby dla mnie taką rolę i są fajnym elementem, poza tym, że właśnie tu, w miejscu, gdzie dzieje się książka, czyli w Leśnicy, dzieją się rzeczy zupełnie niezgodne jakby z naszą rzeczywistością, a te komunikaty radiowe pokazują, że gdzieś poza tym miejscem istnieje świat, świat, w którym dzieje się wszystko normalnie, a tutaj właśnie w tym jednym miejscu wszystko jest nienormalne, karykaturalne, wynaturzone i ten element właśnie książki uważam za jeden z najbardziej trafionych w splątaniu. Tym, co jednak z drugiej strony bardzo raziło mnie w tej książce, jest pewnego rodzaju jej Upolitycznienie. Nie wiem, czy to ja akurat zwróciłem na to jakąś specjalną uwagę, ale Maciej Lewandowski jakby stworzył tutaj jakby taką kryptoocenę charakterów. Mamy właśnie ze sobą zestawione w samej policji dwa, dwa obozy. Jednym z obozów jest właśnie już wspomniany nacechowany totalnie negatywnie, prawie do, samej, do samego końca książki. Policjant Marek Sądowski, który jest tym ultranacjonalistą, jest osobą jakby fałszywą, złą w ogóle, też pomimo tego, że przecież jako prawdziwy patriota powinien być uczciwym i porządnym obywatelem, a tak naprawdę wdaje się w ciemne interesy ze swoim dawnym kolegą. No i po prostu całość, całość jego osoby i jego działań jest nacechowana negatywnie, a oczywiście z drugiej strony mamy naszych głównych bohaterów, czyli Jakuba Kempnera, który jest Żydem, również z judaistycznymi, można powiedzieć, korzeniami, no i oczywiście jego kolegę przełożonego Sławomira Bauera, który jest gejem, no i oczywiście oni są nacechowani bardzo pozytywnie, no a i sądowski bardzo negatywnie. To akurat raziło mnie w tej książce pod tym względem, że nie lubię aż takiego upolityczniania pewnych elementów, a one się tutaj wybijały. Niepotrzebnie się wybijały, ponieważ tak naprawdę do całej fabuły książki nie wnosiły nic a były tylko właśnie pewnego rodzaju wyrazem najpewniej no przekonań autora, który właśnie po, poprzez tych bohaterów chciał wyrazić też swoje jakby podejście do czy to szeroko pojętej polityki, czy po prostu takiego światopoglądu. Elementem dziwnym też jakby w całości książki jest sama walka z tą nazwijmy to ciemnością. W ciemności pojawiają się bowiem złowrogie cienie i to one często powodują śmierć różnych osób w trakcie śledztwa, jakie prowadzi Bauer i Kempner. No i ta ciemność naprawdę bardzo łatwo radzi sobie jakby z osobami, które są jej niewygodne. W żaden sposób jednak nie dotyka, znaczy no po części dotyka, ale jakby nie ma pełnego dostępu do naszych, naszej dwójki bohaterów. Jest to trochę dziwne, skoro w innych wypadkach ta ciemność znakomicie daje sobie radę z przeciwnymi jej osobami. Tu akurat też może jest to pewnego rodzaju zabawa z bohaterami, jest to może przekonanie tej ciemności o jej własnej sile. Być może dotyka ona tylko osób, które w jakiś sposób związane są z główną, złą postacią naszej książki, której je oczywiście teraz nie chcę zdradzać, ponieważ zrobiłbym to i zniszczył wam finał tej lektury więc jest to takie do końca dla mnie niejasne. Co do właśnie też finału lektury, który zostawiłem sobie teraz na koniec, muszę powiedzieć, że według mnie jest to jedna z najmocniejszych, jeden z najmocniejszych elementów splątania. Kiedy w finale nasi bohaterowie wkraczają do pewnego domu, gdzie dzieje się ten tajemny rytuał, gdzie spotykają się z naprawdę demoniczną siłą, cały świat trochę jakby zaczyna być poza nimi. Tutaj pojawia się ten element fantastyczności, który znamy, czy to właśnie z Silent Hill, jak już tutaj w opiniach sugerowali inni recenzenci. Mi też skojarzyło się to troszeczkę po części z na przykład takim filmem jak Puls, gdzie duchy za pomocą komputerów przedostawały się do naszego świata i też skłaniały ludzi do tego, żeby popełniali samobójstwa. Kiedy Jakub Kempner wraca na posterunek policji dokonać jakby ostatecznego rozrachunku z główną emanacją zła w tej książce, Spotykamy go w sytuacji, gdzie też jest jakby odcięty od świata. Na posterunku nie ma nikogo. Jedna z bohaterek popełniła właśnie w, też w tym momencie samobójstwo, drugi z policjantów, którego spotyka na swojej drodze Kempner, popada w totalny obłęd. I to wszystko dzieje się jakby w tej rzeczywistości, która gdzieś poza tym posterunkiem istnieje sobie dalej toczy się własnym torem, a tu wszystko jest takie klaustrofobiczne, zamknięte i sprawia to właśnie niesamowite wrażenie. To udało się Maciejowi Lewandowskiemu opisać bardzo, bardzo dokładnie i dosyć mocno oddać klimat, jaki w tym w tej sytuacji panuje w lekturze. Co prawda zdarza mu się co i róż popełnić jakąś językową gafę, na którą też niektórzy recenzenci zwrócili już uwagę. Mimo wszystko jednak całość finału powieści jest takim mocnym zwieńczeniem i udanym według mnie. Bywało bowiem tak, że przez dużą część książki niestety Czytając ją, gubiłem się gdzieś w tej fabule. To jest też jeden z zarzutów, które mogę przedstawić Moćkowi Lewandowskiemu. To właśnie to, że czytając książkę, gdzieś potykałem się co i rusz i musiałem wracać akapit lub dwa, żeby zorientować się, w której sytuacji jestem. Podobnie tak było również z tymi opisywanymi przeze mnie y, dynamicznymi elementami, które powinny być dynamiczne, a właśnie takie nie były przez to, że Maciek rozciągał je niepotrzebnie. No i sami w tej akcji, która powinna toczyć się szybko, no gubiliśmy się jednak i nie było, nie czytało się tej książki tak łatwo, jak powinno się ją czytać. A też sama książka nie była powieścią taką, która wymagałaby trudnego języka, która wymagałaby specjalistycznej jakiejś wiedzy. To miał być horror, który toczy się swoim własnym torem, ale który jest pełny akcji i jest książką raczej fabularnie prostą. A tak jak już wspomniałem, styl językowy Maćka wymaga dopracowania do tego, żeby właśnie te książki tchnęły własnym, indywidualnym jego klimatem, ale też nie sprawiały trudności w odbiorze czytelnikom. Reasumując tak pokrótce, muszę powiedzieć, że Splątanie jest książką, która po części przerosła autora. Myślę, że jak na debiut książkowy, jest on zbyt szeroko zakrojony. Maciek jeszcze bowiem nie jest tak dojrzałym gawędziarzem, jak ja to mogę powiedzieć, który utrzymałby przez tak długą książkę czytelnika w naprawdę nieustającym napięciu i fascynacji, tak jak robią to już niektórzy wytrawni pisarze. Znając Macieja Lewandowskiego jako autora opowiadań, muszę powiedzieć, że do tej pory w krótkiej formie był autorem naprawdę interesującym i sprawdzającym się. Tutaj jednak, tak jak już wspomniałem, przydałby się ktoś, kto na tę książkę jeszcze przed jej wydaniem spojrzałby dosyć krytycznie i dał Maćkowi wiele, wiele cennych uwag i również je z nim oczywiście przedyskutował. Taka, myślę, forma jeszcze, przed wydaniem książki zaowocowałaby tym, że ta książka pojawiłaby się jako naprawdę interesująca i taka, która bo rzeczywiście ona miała potencjał być książką naprawdę świetną do czytania i też fascynującą lekturą. Tu jednak trochę się to zagubiło. Zagubiło się też z tego, co ja rozmawiałem z Mackiem Lewandowskim i też z kilkoma innymi osobami, że właśnie ta redakcja, o której wspomniałem, ona owszem była, ale wydawnictwo Wideograf tutaj powinno może dostać jakiegoś przytyczka w nos, to właśnie jakby redaktorzy tego wydawnictwa po części jeszcze tak poszatkowali książkę Macieja Lewandowskiego, że po części są odpowiedzialni za jej jakby trudność w odbiorze, trudność w czytaniu lektury. Jest to... Wcale wykluczone, że tak mogło być, gdyż, tak jak już wspomniałem, czytając opowiadania Maćka Lewandowskiego, nie zauważałem aż takich nieraz trudności w lekturze, jakie pojawiały się w czasie czytania splątania. Niemniej jednak myślę, że teraz, kiedy Maciej tworzy drugą część najprawdopodobniej swojego cyklu, weźmie pod uwagę te wszystkie krytyczne głosy, jakie pojawiły się i kolejna książka, będzie jednocześnie i nastrojowa, ale też będzie mocną pozycją pod względem akcji i horroru. Bowiem te elementy w książce splątanie już pojawiły się, dały o sobie znać i jedno, co mogę powiedzieć, to widzę, że w Macieju Lewandowskim potencjał na autora horrorów jest całkiem spory, więc tylko teraz trzeba popracować nad stylem. Wyobraźnia już jest. Witaj Wojtku w dzisiejszym Misterium Grozy. Zaprosiłem cię do audycji też w związku z tym, że po pierwsze jesteś jednym z tych bardziej interesujących mnie przede wszystkim, a także i wielu czytelników polskiej grozy pisarzem, który odbiega stylistycznie mocno dosyć od tego, co większość twórców w tej chwili w Polsce sobą prezentuje. Druga sprawa, to jest jeszcze to, że magazyn Histeria z twoim udziałem z zaprezentował Polsce jakby szerzej Tomasa Ligotiego. To znaczy tak, czy szerzej, no Tomas Ligot już się e, pokazał wcześniej, e, chociażby przez dwa wydania o kultury i e, mikropowieść opublikowaną w wydaniu specjalnym e, fantastyki. Natomiast było to jakby o tyle, e, można powiedzieć, niezwykłe, że Ligotti zgodził się udostępnić opowiadanie w darmowym Lezinie, który, który jest no, jakby powszechnie dostępny i jego lektura nie wiąże się z żadną opłatą. To akurat był też taki bardzo fajny gest ze strony Ligottiego, że się na to zgodził. Więc mam nadzieję, że jakby to będzie taka kolejna cegiełka do tego, żeby jakoś rozpoznawalność tego pisarza w Polsce budować. Nie wiem dokładnie, jaki, jaki jest odzew na to wydanie histerii i na publikację Ligotiego w nim. No, mam nadzieję, że troszkę osób przeczyta to opowiadanie, które zostało tam zamieszczone. Chociaż ono jest z drugiej strony jak na Ligotiego dość nietypowe, ponieważ... Ona jest w ogóle nietypowe jak na opowiadanie grozy, ponieważ w zasadzie pozbawione jakiejś klasycznej fabuły. Nie ma nawet chyba bohatera żadnego. No ale to jest taki powiedzmy baroksowsko dikowski eksperyment, który Ligoty jemu pysznie wyszedł. Tam jeszcze jest sporo takiego mrożkowskiego humoru, a więc ja jestem bardzo zadowolony, że, że się Ligotti zgodził na, jakby na udział w tym przedsięwzięciu i że mogliśmy to opowiadanie zaprezentować. Jak w ogóle doszło do tego, że Ligotti, o czym on nie miał właśnie jakby pewnego rodzaju oporów przed, tym, przed tą publikacją, w ogóle fajna sprawa, po pierwsze, że zgodził się na, takie, na taką publikację opowiadania, no i z drugiej strony, czy długo trzeba było go prosić? To znaczy nie. Poszło to wszystko bardzo sprawnie i bardzo szybko. Ligotti jest autorem, który jeszcze mimo jakby tej coraz większej jest tym, jaką się go darzy. Mimo tego, że w zasadzie już został zaliczony jeszcze za życia w poczet klasyków współczesnej prozy, współczesnej literatury amerykańskiej, no, nie obrósł w piórka ma bardzo jakby dobry i bezpośredni kontakt ze swoimi czytelnikami, a przede wszystkim pozostaje bardzo życzliwym i skromnym człowiekiem, więc jakby tutaj, kiedy zapytałem go o to, czy byłby skłonny udostępnić jeden ze swoich tekstów, motywując to tym, że histeria organizuje konkurs poświęcony jego twórczości z okazji jego urodzin, w zasadzie natychmiast odpowiedział, że jak najbardziej zgodził się bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń. Może poza tym, że gdyby w przyszłości któryś wydawca chciał opublikować koszmarną sieć, to wtedy histeria musiałaby wycofać jakby swoją publikację darmową. Natomiast to się raczej nie wydarzy, ponieważ nowa fantastyka, która opublikowała, jeszcze nie skończyłem, czyli oryginalnie My, my Work Is Not A Dumb, no, zrobiła taką dość, powiedziałbym, niemądrą rzecz. To znaczy powieść, która została opublikowana w nowej fantastyce, w oryginalnym tomie występuje jeszcze z dwoma dodatkowymi opowiadaniami, które jakby dopełniają cały cykl tak zwanego horroru korporacyjnego. No i niestety nowa fantastyka publikując te, ten tekst właśnie jeszcze nie skończyłem bez tych dwóch pozostałych opowiadań, no niejako zablokowała im drogę do jakiejkolwiek innej publikacji w Polsce, na pewno nie w formie książkowej. No, nikt to znaczy, jedyną drogą, która dla tych dwóch pozostałych opowiadań zostaje, zostaje, no jest droga magazynowa do jakiegoś czasopisma. No jako, jako całość zbiór My Work is, is Nadejdan już się nie ukaże w języku polskim, przynajmniej nie w jakiejś bliskiej przyszłości. Więc, chyba, że zrobiłaby to fantastyka sama z no, siebie. Chyba, że tak, chyba, żeby to zrobiła fantastyka sama z siebie, ale to raczej wydaje mi się... Dlatego mi się też się zacząłem śmiać. Tak, prawdopodobne. E, więc e, jakby tutaj troszkę tak od podszedłem, e, właśnie argumentując, że Wskutek tego działania fantastyki no, są małe szanse na to, żeby któryś z tych tekstów się w jakiejś przewidywalnej przyszłości w Polsce ukazał. No więc Ligotti na to przystał. No i w ten sposób mamy kolejne tłumaczenie. Byłeś, Wojtku, też jakby głównym jurorem konkursu na opowiadania do tego najnowszego numeru histerii. W ogóle, jaki był odzew? Autorów, którzy chcieli wpisać się jakby w styl pisania Ligotiego, w styl jego, w klimat jego opowieści. Czy nadesłanych zostało dużo prac w związku z tym i jak ten konkurs ty postrzegasz? Czy był udany? Czy opowiadania, które się ukazały, są dla ciebie też jakby takie satysfakcjonujące, że ty jako juror mogłeś się z pełną taką ochotą podpisać pod tymi tekstami? Mm -hmm. To znaczy tak, odnośnie do szczegółów organizacyjnych to jest raczej pytanie do Maćka Zawackiego albo Błażeja Jaworskiego, którzy odbierali te teksty, ponieważ my jako jurorzy ocenialiśmy tylko finałową ósemkę. Więc jakby nie wiem dokładnie, ile opowiadania nadeszło. No z tego co pamiętam, to któryś z chłopaków wspominał, że nadeszło więcej niż na któryś z niedawno organizowanych poprzednich konkursów, już nie pamiętam tematu tego konkursu natomiast nie była to jakoś chyba oszałamiająco duża liczba natomiast co do poziomu no, akurat tak się szczęśliwie złożyło, że całe nasze jury było dość jednogłośne w uznaniu najlepszego tekstu tego numeru tego konkursu i było o nim opowiadanie Damiana Zdanowicza które no, wszyscy uznaliśmy zgodnie za absolutnie najlepsze, i w zasadzie można powiedzieć. E, znaczy, znaczy, nie chcę używać jakby słowa deklasujące resztę, bo e, jest to określenie, które jakoś zdeprecjonowałoby innych e, uczestników, e, no tak, e, zbytniewa literaturę by do sportu. Tak, e, było wtedy właśnie, właśnie nie jest to nie, nie powinno się tego w kategoriach sportowych rozpatrywać, natomiast był to na pewno bardzo dobry tekst, e, który. Jakby pod względem e, biegłości w e, naśladowaniu tego stylu Ligottiego m, w takim pastiszowym podejściu był naprawdę e, rewelacyjnie zrobiony. Jest zrobiony, ponieważ można się z nim cały czas zapoznać. E, było kilka też opowiadań, które bardzo mi się podobały. E, co prawda... E, do, do, do każdego z nich jakieś tam drobne zastrzeżenia miałem, no ale to, to jest powiedzmy już jakby normalny tryb oceny i pracy nad tekstem, bo w każdym tekście się tam można jakieś uchybień dopatrzeć i e, jakby to jest, też, to jest też taki troszkę e, minus e, wszystkich konkursów. No, autorzy niestety piszą na bardzo określony termin, i nie, nie zawsze mają czas, żeby jakoś później te swoje pomysły dopracować. Tak więc czasami brak tego dopracowania, brak czasu na doszlifowanie tych form troszkę był widoczny, co nie zmienia faktu, że opowiadania, które się ukazały można uznać za całkiem fajne, dobre. Natomiast tak się tak troszkę śmiesznie złożyło, że jakby po konkursie wpłynęło do mnie już kilka tekstów napisanych przez inne osoby, których brał udział w konkursie, które wysłały swoje opowiadania i które te opowiadania nie przeszły. No, jakby z pełną z konsternacją stwierdziłem, że co najmniej dwa z tych tekstów, które później przeczytałem, prezentowały poziom, który predestynowałby je do podium, gdyby tylko przeszły przez selekcję. No niestety tak się nie wydarzyło. No to już, że tak powiem, jest takie są już niestety brutalne prawa konkursów. Musimy zawsze tych autorów jeszcze pokierować gdzieś indziej przecież. Tak, oczywiście. Jesteśmy w kontakcie cały czas i, że tak powiem, mam nadzieję, że nie jest to ich ostatnie słowo, ponieważ przesłali bardzo dobre prace, które z jakichś tam powodów nie przeszły. To znaczy, teorię mam taką, że opowiadania, które zaprezentowali, wpisywały się bardzo wyraźnie jakby w tą konwencję ligotyńskiej groteski, jakiegoś takiego pesymistycznego ujęcia e, świata, natomiast e, ten aspekt grozy, który jest dość istotny dla e, redakcji histerii, był w nich nie tak oczywisty. Więc może jakby to zadecydowało o tym, że e, te teksty finalnie zostały odrzucone. E, no z naszą, Mój jakby punkt widzenia jest tutaj troszkę inny, ponieważ e, kiedy oceniam jakiś tekst, to to, czy on spełnia jakieś formalne e, założenia literatury grozy, tak czy jest straszno i ponuro, jest dla mnie jakby zupełnie drugorzędne w stosunku do tego, jaka jest wartość literacka samego tekstu. E, no tutaj, natomiast histeria jest czasopismem e, grozy, więc jakby tutaj też rozumiem punkt widzenia chłopaków tak zaczęliśmy trochę niefortunnie od twoich właśnie twojej współpracy z Ligottim i w ogóle nad tłumaczeniem i jego tekstów to jeszcze może tylko tak na końcu chciałem jakby żeby urwać już trochę ten temat a przejść właśnie do bardziej twoich, twojej twórczości to chciałem tylko zapytać o jak układa się i ułożyła w ogóle cała współpraca z wydawnictwem Okultura przy wydaniu tekstów Ligottiego. Byłeś tam jednym z dwójki tłumaczów, tak? Bo to byłeś z Wojtku, czy z czwórki, tak? Tak, było nas czterech. A, drugą osobą, ja to akurat kojarzę też ze spotkania w Katowicach, na którym właśnie byłem, gdzie byliście wspólnie z Mateuszem Kopaczem, właśnie drugim tłumaczem tekstów Ligotiego. Właśnie, to kto jeszcze tam był oprócz was? No i jak, jak w ogóle zostały odebrane te wydawnictwa o kultury? Jak ludzie reagowali na twórczość Ligotiego, a także właśnie na formę wydania? No, to znaczy tak, w ogóle historia tego, jak wydaliśmy Ligotiego w e, kulturze, jako kultura wydała Ligotiego, to jest materiał na bardzo długą i bardzo skomplikowaną historię. <śmiech> e, ponieważ e, Pierwsze przymiarki w zasadzie były czynione do tego jeszcze, jakie nie ja wiem, pięć lat temu, kiedy odezwał się do mnie Filip Skutela, jeden właśnie z tłumaczy teatra, który był w kontakcie z Aleksandrem Więckowskim, prowadzącym swego czasu świetny blog Zaćmienie Org. Na którym, Alek, na którym to blogu Alek publikował swoje pierwsze przekłady Ligotiego. Zresztą lektura bloga, Alka, jakby mnie samego natchnęła do tego, żeby się zająć tłumaczeniem Ligotiego, więc jakby tutaj łapiąc kontakt ze sobą, no słowo jakby sło, słowo do słowa i przedsięwzięliśmy taki plan, że może by się coś udało z tym zrobić. Jakby o kultura była tutaj jakby pierwszym pomysłem, ze względu na to, że jeszcze wcześniej dużo, dużo, dużo wcześniej Darek Mishuna no, bardzo ciepło się o tym wyraża jako autorze. Nie mieliśmy też za bardzo jakby pomysłu na to, do jakiego innego wydawnictwa zajmującego się literaturą grozy moglibyśmy uderzyć, ponieważ jakby ten paradygmat horroru, który obowiązuje w wydawnictwach, które jakby się tą literaturą gatunkową w Polsce zajmują, no do ligot pasował, powiedzmy bardzo, bardzo umiarkowanie. No tak, ciężko, ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto się tak wpisuje. W no więc nie są, tak, więc raczej nie sądzę, żeby na przykład fabryka słów zechciała to wydać. No myślę, że... Myślę, że nie mieliśmy za bardzo innych opcji. Rozważaliśmy jeszcze parę innych wydawnictw, które się zajmowały literaturą nieoczywistą. A z dużych wydawnictw spróbowaliście kogoś w stylu remisza? Nie. To znaczy, wiesz co, nie wiem, ponieważ jakby nie ja się tym zajmowałem. Natomiast jeszcze była przez krótki czas opcja, aby było to wydawnictwo Charakter, które dodało kilka naprawdę świetnych, nieoczywistych pozycji, na przykład bardzo e, oryginalną też formalnie, e, oryginalną formalnie i tematycznie prozę Hiromi Kawakami, która e, na przykład taką bardzo b, świetną powiedź ma na Zuru, e, jak i też, e, o ile pamiętam, chyba mam to nawet na półce, e, to oślepiające nieobecne światło Ta belm żelą, nie wiem jak się wymawia jego nazwisko, więc nie chcę się tutaj uśmiechać przed słuchaczami, niestety nie wszystko wiem. Natomiast charakter ostatecznie się jakby nie ustosunkował do tej naszej propozycji więc konsekwentnie konsekwentnie męczyliśmy Darka, aż się Darek w końcu zgodził I, i już może chciał mieć spokój nie, Ale chyba ogólnie jest że tak powiem pozytywnie z tym już później znaczy no, pozytywnie się do tego nastawił i jest tak, mile, mile tak, zaskoczony tą swoją zgodą tak. Darek jest człowiekiem pełnym pasji niesamowitej energii, której mu po prostu nie, nie, niesamowicie zazdroszczę więc kiedy już się jakby do tematu zabraliśmy, to prace ruszyły z kopyta i kiedy już jakby udało nam się zamknąć część związaną z tłumaczeniem, a następnie jakby z ujednolicaniem tych tłumaczeń pod względem stylistycznym, ponieważ jakby to robiły to cztery różne osoby, to już później sprawy się potoczyły bardzo szybko. Natomiast co do odbioru, no myślę, że odbiór był bardzo pozytywny. To znaczy te nieliczne recenzje, które się ukazały, były entuzjastyczne. Co do odbioru czytelniczego, no nie wiem, bo jakby nie za bardzo później to śledziłem. E, wpadło mi gdzieś tam w oko parę opinii na e, lubimy czytać, chociaż staram się unikać tego portalu. E, natomiast e, też, jakby spektrum tych ocen było od e, skrajnie entuzjastycznych po jakieś skrajne, e, kompletne odrzucenie. No czemu się nie ma co dziwić, ponieważ no, nie, jest to, nie jest to proza dla każdego. No. Nie każdemu się musi spodobać. Przechodząc, Wojtku, do Twoich właśnie dokonań, trzeba powiedzieć, że ty na razie na swoim jakby gruncie literackim masz jedną książkę, jeden zbiór opowiadań, Powrót. No i kilka publikacji po czasopismach, właśnie literackich, związanych z Grozą. Czy właśnie tylko do tej pory Twoje opowiadania jakby były w tym klimacie publikowane, w tym, w tym jakby nurcie, czy też miałeś za sobą jeszcze inne dokonania literackie? Nie, to znaczy jakby cała moja ta przygoda z pisaniem wzięła się z tego, że w 2013 roku wydawnictwo Agarta organizowała konkurs na opowiadania właśnie world fiction, do udziału w tym konkursie, o ile pamiętam, namówiła mnie moja małżonka, która wiedziała, że coś tam sobie skrobię do szuflady. No, Tak się szczęśliwie złożyło, że miałem pod ręką tekst, który spełniał wymagania formalne, jeśli chodzi o długość yy, i klimat. Yy, bo ponieważ, yy, jakby tworząc literaturę word Fiction, trudno nie nawiązać albo do Lovecraft'a, albo do Oligottiego. Yy, to też skorzystałem z okazji, wysłałem. Później się okazało, że e, był to jeden z lepiej ocenionych tekstów w tym konkursie. E, ukazał się w antologii. Jakby Idąc za ciosem, zapytałem się Staszka Żuławskiego, czy nie byłby może zainteresowany e, wydaniem czegoś więcej. Przesłałem teksty do niego, chwilkę musiałem poczekać. A później się okazało, że e, opinia Staszka była jak najbardziej pozytywna. No i w ten sposób ukazał się powrót. E, więc jakby ta moja droga do e, debiutu książkowego, do samodzielnego debiutu była, no powiedziałbym, bardzo krótka. Może nawet, e, powiedziałbym, nawet e, troszkę ta ścieżka jest odwrócona w stosunku do tego, co e, dzieje się zazwyczaj, ponieważ e, najpierw, można powiedzieć, ukazała się pozycja książkowa e, pod moim nazwiskiem, a dopiero później moje opowiadania zaczęły się ukazywać w, w, w innych periodykach. E, więc. E, więc to jest tak troszkę na opak, ale no, nie narzekam. A jak w ogóle wyglądała współpraca i wygląda współpraca z Zagartą? Z tego też względu pytam, bo było swego czasu tak, że pierwszy nakład powrotu został totalnie wyprzedany. Książka stała się takim białym krukiem, można powiedzieć, którego i ja też poszukiwałem. Teraz zostało wznowienie wydane i chciałem się zapytać, czy ono cały czas jest jeszcze dostępne, hmm. według Twoich informacji? Bo tak ostatnio zacząłem też go poszukiwać, i już jakby nie widzę. E, nie, nie, niestety nakład także wznowienia już się wyczerpał. E, to znaczy kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu. Nie wiem, czy to było kilka miesięcy, czy kilka tygodni, też tak czasami mi się nie zlewają w jedno, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to było, ale jakiś czas temu rozmawiałem ze Staszkiem na temat dostępności powrotu. No niestety zostało chyba jeszcze parę egzemplarzy, które miały zostać wrzucone na jakąś aukcję. Nie wiem w końcu, czy Staszek to zrobił. Chyba tego nie zrobił, więc sytuacja teraz wygląda tak, że książka nie jest dostępna w sprzedaży. No z racji tego, że jakby już minął czas obowiązywania praw wydawniczych dla wydawnictwa na tę książkę, raczej no, nie jest w najbliższym czasie planowane jej wznowienie, no, w związku z czym wszystkim ciekawskim na razie mogę powiedzieć, że, że może kiedyś się ukaże wznowienie, ale z nie je... mam niestety tutaj żadnej informacji. Z dobre, jednej to, strony. Zazio. Z jednej strony to też trzeba powiedzieć, że to chyba dobrze, skoro wyczerpał się pierwszy nakład i drugi nakład, to znaczy, że gdzieś tam ludzie sięgają po twoją książkę. Wzbudzane jakieś tam, widzę, Trostwie emocje. Tak, wtedy. ale też weźmy jakby pod uwagę realia, to znaczy te nakłady były na tyle nieduże, że nie było problemu, żeby się szybko hmm. rozeszły. E, więc e, oczywiście bardzo mnie cieszy to, że znalazło się tych kilkaset osób, które sięgnęły po powrót. Natomiast to, że ta książka nie jest dostępna, jest też kwestią tego, że Agarta jest wydawnictwem, no, powiedzmy, bardzo niszowym, bez możliwości dystrybucyjnych, które mają duże wydawnictwa co też bezpośrednio się przekłada na, jakby, na możliwości sprzedaży pewnej ilości książek. Więc tutaj. No, jakby decydującą rolę zagrały realia rynkowe. No wiesz Wojtku, z drugiej strony ty, mówiąc kilkaset egzemplarzy to też nie jest zły wynik jeżeli chodzi o wydawnictwo, które faktycznie nie posiada szerokiej dystrybucji, a raczej chyba tylko gdzieś Allegro, forma jakiejś sprzedaży wysyłkowej tak, dla wtajemniczonych. Tak, tak, tak, plus sklep, który już chyba nie działa w tej chwili no nie, nie, nie wiem akurat jakiego Staszek ma plany odnośnie do swojego wydawnictwa no jakby um, na razie na razie nie mam tutaj z nim jakiegoś kontaktu szczególnego, więc nie. A ja wiem. ostatnio chciałem się skontaktować, ale właśnie nie dostałem odzewu, więc też nie wiem No, no na, na ile więc, Staszek tam działa aktywnie no, no więc właśnie masz odpowiedź na swoje pytanie w związku z tym, że Powrót jakby był pierwszym Twoim właśnie wydawnictwem, z pewnością nie jesteś osobą, która nie myśli o kolejnych wydawnictwach. Tym bardziej, że no, twoje opowiadania co i róż pojawiają się. Ostatnimi czasy jedno z nich czytałem w bramie, raport z placu budowy, bodajże taki tytuł. Hmm. Kolejne jedno z opowiadań, które wzbudziło dosyć dużo, może w cudzysłowie powiedzieć, że kontrowersji, ale skrajnych opinii z pewnością. To było opowiadanie <grym> no tak. Droga bez nazwy, opublikowane w okolicy strachu. A jak plany twoje, poza właśnie publikacją opowiadań w magazynach, mają się do wydawnictw książkowych, być może do powieści? E, tak, to znaczy już nie jest jakąś dużą tajemnicą, że na jesień wychodzi moja druga książka. Będzie to powieść tym razem o, o tytule Nie ma wędrowca, którą, która ukaże się nakładem CNT w serii Biblioteka Grozy. Co no to tutaj jest... po duży zaszczyt. Tak, też jakby traktuję to jako pewną antycypację. No tylko, że mam nadzieję jeszcze pożyć troszkę dłużej niż, no, niż większość autorów znaczy, znajdować się jakiś, przez jeszcze przez jakiś czas w troszkę bardziej witalnym stanie niż autorzy, którzy tam są publikowani. Tak, istotnie. Więc jak najbardziej. Znaczy, oczywiście też to traktuję prestiżowo jak i to, że wydawnictwo jakby... Była to bardziej inicjatywa wydawnictwa niż moja, ponieważ o, pierwotnie, pierwotnie książka miała ukazać się nakładam magarty, Przynajmniej takie były jeszcze przymiarki jakiś czas temu. Natomiast jakby wobec tego, że... Jakby przyszłość samego wydawnictwa Garta no, wydawała mi się jako autorowi dość e, nieokreślona, e, jak i tego, że należyła się okazja, no, zdecydowałem się na taki krok, żeby jednak faktycznie e, książkę przenieść do innego e, wydawcy, czego bardzo się cieszę, ponieważ e, wydawnictwo Sentiment, jak e, zapewne doskonale wiesz, ma jednak e, stwarza autorowi dużo większe możliwości. No jednocześnie nie jest to wydawnictwo na tyle duże, aby decydującą rolę o tym, co wydać i w jaki sposób wydać odgrywali księgowi, którzy na przykład kazaliby mi rozdmuchać powieść, na przykład, nie wiem, do 400 tysięcy, do 500 tysięcy czy 600 tysięcy znaków, czego absolutnie bym nie zniósł, ponieważ będzie to powieść bardzo krótka, no tam chyba nawet nie będzie mieć 200 stron, jakieś 170. Jak na realia współczesnego rynku dawniczego, to będzie bardzo krótka książka. E, natomiast e, absolutnie nie rozbudował, nie rozbudował, nie roz, przepraszam, e, nie chciałbym jej rozbudowywać. E, no wiesz, ja też jestem te moje... zdania takiego, że jeżeli autor pisze jakąś swoją powieść, to chyba sam doskonale wie, co i ile chce w niej przedstawić bez jakiegoś zbędnego wodolejstwa, czy czy właśnie na, usilnego rozciągania powieści. Tak, jak najbardziej. No, wodolejstwo jest grzechem e, śmiertelnym w współczesnej <głos> literatury popularnej. No, bywa, bywa. E, tak. Więc e, absolutnie cieszę się, że e, nie będzie to tekst długi, za co jest zwarty, bardzo gęsty, bardzo dopracowany. E, I tak jakby na, poziomie, na, jakby na etapie redakcji udało nam się jeszcze e, parę tysięcy znaków pustosłowia wywalić, e, więc jakby mam tutaj pewność, że czytelnik dostanie tekst zwarty i gęsty jak e, dobrze zrobiony beton, więc z tego się cieszę. Mówiłem tutaj już, Wojtku, o krajnych ocenach twojej twórczości przez czytelników, czy to właśnie na tym wspomnianym nieszczęsnym portalu lubimy czytać, czy też po prostu gdzieś w różnych opiniach w internecie, jak ty właśnie sam odnosisz się do zarzutów które często właśnie się tam pojawiają często właśnie to jest zarzut co właśnie jest dla mnie trochę zaskakujące ale zarzut tego, że twój język jest zbyt poetycki że tekst jest jakby przefilozofowany co, co też jest dla mnie takim dziwnym zarzutem jak ty sam je odbierasz w ogóle? No, to znaczy tak współczesny czytelnik bardzo często ma tendencję do oceniania tekstu wedle zasady książka jest dobra, bo mi się podobała. Jak książka mi się nie podobała, to znaczy, że jest niedobra. I jakby to samo odnośnie do innych tekstów. Jeżeli tekst mi się podoba, to znaczy, że jest dobry. Jak mi się nie podoba, to znaczy, że jest niedobry. No, niestety ludzie jakby utożsamiają kryterium własnych upodobań z jakimiś, powiedzmy, kryteriami troszkę bardziej wychodzącym ku jakimś innym wartościom. E, więc jakby staram się też jakby dystansować od tych ocen jakby, e, oczywiście one są dla mnie ważne ponieważ e, pisząc e, pisze się dla jakiegoś odbiorcy jest to forma jakiegoś dialogu z e, odbiorcą e, więc jakby ten feedback jest istotny e, natomiast komentarze, które e, zarzucają tym tekstom zbytnie przepoetyzowanie czy przeintelektualizowanie są, są komentarzami czytelników, którzy mają po prostu zupełnie inne potrzeby czytelnicze na co ja nie mam żadnego wpływu i nie mogę mieć wpływu i nie chcę mieć wpływu no, powiedzmy, że faktycznie ktoś, kto sięga po jakieś pismo, czasopismo z literaturą grozy traktując literaturę grozy przede wszystkim jako e, źródło relaksu i rozrywki. No faktycznie, nadziawszy się na taką drogę bez nazwy, może, no, może jakby tutaj e, wpaść w pewne zdezorientowanie czy konfuzję, e, ponieważ e, jakby mi przyświecają zupełnie inne cele e, niż e, pisanie rozrywkowe. E, jakby pisanie dla mnie jest... E, elementem jakby zupełnie innej strategii, zupełnie innej gry. E, jakby jego cele są zupełnie inne. E, więc jakby rozumiem skąd się wzięły te opinie. E, one oczywiście bywają irytujące, ale też nie mogę powiedzieć, żebym nie rozumiał e, przyczyn, e, dla jakich powstają. Mówiąc tutaj o właśnie twoim e, jakby podejściu do literatury grozy, e, Trzeba by było też w cudzysłowie może użyć takiego określenia jak trudny horror, czyli coś takiego. Taka literatura, która bardziej wymaga od czytelnika pewnej wiedzy, pewnego jakby wniknięcia w świat i jakby z reinterpretacji tekstu, który daje czytelnikowi. Jak właśnie ty swoją twórczość. Plasujesz jakby w kontekście innych e, twórczości z właśnie związanych z horrorem, czy też właśnie bardziej literaturą taką word, word fiction, bo tutaj chyba to by było takie bliższe określenie, bo u ciebie nie ma zbytnich, e, nie ma jakby tej grozy wynikającej z terroru, z makabry, tylko bardziej wszystko się dzieje na planie takim, no, mentalnym. Przywołując tutaj drogę bez nazwy jeszcze, w jakiś sposób ja czytając ten tekst, odbierałem go jako tekst o człowieku, który przymierzając drogę gdzieś, wiadomo, tam można to uprościć trochę, drogę swojego życia, natyka się na to, że odkrywa tajemnicę jakby tego, że coś kieruje tym jakby światem, w którym on żyje, a z drugiej strony to coś jakby już dawno umarło, odeszło albo nigdy tego nie było i, i to odkrycie pozostawia wielką w bohatera, w, w bohatera tego opowiadania. To znaczy, bardzo, bardzo trafnie moje intencje odczytałeś. To znaczy, muszę zacząć od tego, że jakby motywacją dla pisania w moim wypadku jest no próba jakiegoś takiego, nie wiem, zmierzenia się z problemami, które mnie po prostu dręczą w jakimś takim jakby czysto ludzkim sensie. Piszę o rzeczach, które po prostu może nie tyle spędzają mi sens z powiek, ale są dla mnie z jakiegoś punktu widzenia ważne. Zajmują mi myśli, zajmują mi czas i jakoś zajmują moją energię. Więc to jest próba jakby mierzenia się z jakimiś swoimi wewnętrznymi, nie, nie lubię tego słowa demonami, bo to nie są żadne demony, natomiast jest to wewnętrzny dialog, który wypływa z jakichś psychologicznych potrzeb, których nie jestem w stanie jakby dokładnie zdefiniować, ponieważ nie jestem psychologiem. Natomiast to jest proza po prostu wewnętrzna, płynąca z jakiegoś mojego, z jakiejś mojej potrzeby wyjaśnienia sobie, udzielenia sobie odpowiedzi na jakieś pytania, a czasami zadania sobie jakichś pytań, które są dla mnie osobiście istotne. Więc to jest wszystko, co jestem w stanie na ten temat powiedzieć. No właśnie jak tutaj plasujesz też to w literaturze word fiction, czy tak jak mieliśmy na przykład do czynienia z przywołanym już tutaj Lovecraftem, był to horror, pewnego rodzaju horror kosmiczny jakby, Ligotti, no to też z grubsza, tak ujmując, pojawia się taki termin jak horror korporacyjny. Na no, u ciebie to właśnie taki horror, znaczy horror groza, właśnie taka psychologiczno-filozoficzna, taka groza jakby wewnętrzna ludzka. Tak, to znaczy zawsze... Jako czytelnika zawsze o wiele bardziej pociągają mnie książki, które eksplorowały światy wewnętrzne bohaterów, narratorów. Dlatego, dlatego do moich ulubionych autorów zaliczają się przede wszystkim szulc i Kafka. W zasadzie twórców literatury grozy szeroko pojętej. Gdybym jakby do tej grupy pisarzy, których cenię najbardziej, no zaliczam w zasadzie tylko Ligotti'ego, Lovecrafta i Poego. A... No właśnie, też miałem pytać ciebie o twoje fascynacje właśnie literaturą, te, te które uważasz za najistotniejsze. Te... Tak, właśnie, to właśnie jakby, jakby z tego poletka grozy to są te trzy nazwiska. No, literatura grozy, jaką prezentuje, jakby prezentują najbardziej popularni autorzy w tym nurcie. No, mam nadzieję, że nikogo to nie, nie urazi, to co powiem, ale po prostu mnie nie interesuje. Ona no, w ogóle jakby nie rezonuje z moimi e, potrzebami jako czytelnika. Więc jakby swoje zainteresowania jakby kieruję w zupełnie inną stronę. Natomiast, tak jak wspomniałem, no przede wszystkim za, zawsze z jakiegoś, nie wiem, z, jakiego, z, z jakiegoś powodu zawsze o wiele bardziej pociągała mnie literatura, która eksplorowała temat właśnie światów wewnętrznych, jakichś uwarunkowań psychicznych, marzeń, gier pamięci zawsze to wydawało mi się o wiele bardziej zajmujące, o wiele bardziej ważne niż wymierzanie sprawiedliwości światu wokół. No bo jakby ten świat wokół no, jest takim, jakim go sobie tworzymy poprzez naszą wyobraźnię, poprzez nasze postrzeganie, więc chcąc rozeznać się w tym, co jest wokół nas, musimy najpierw rozeznać się w tym, co jest w nas samych. No, a to, co jest w nas samych jest często źródłem tego, co jest najbardziej przerażające w świecie wokół. Mam nadzieję, że nie zam zamieszałem za bardzo, że, że to powiedziałem jest w miarę klarowne, ale jakby taka jest główna przyczyna, dla, których, dla której kieruję się właśnie w stronę tej literatury kierującej się bardziej do wewnątrz niż ku światu. Zresztą chyba, Wojtku, myślę, że tutaj kiedy mówiłeś o tych pisarzach Grozy, czyli Lovecraftzie, Ligo, Tymi Poem, myślę, że tutaj akurat warto też to, co i ja robię w Misterium Grozy, rozszerzyć trochę pewnego rodzaju szufladki i dajmy na to też pokazać i sięgnąć po literaturę pisarzy, którzy nie byli kojarzeni nigdy z horrorem, a tak naprawdę ich y, książki zawierały mnóstwo rocznej esencji takiej właśnie grozy, powiedzmy, tak jak był y, Kazimierz Truchanowski czy wielu innych autorów y, klasyki y, literatury, ale takiej, która zawierała wątki, tak jak kawka na przykład, elementy no fantastyczne. Więc y, to też warto chyba tak, o takich y, autorów zahaczać. Tak, jeżeli idzie o kawkę, w zasadzie jest to coś, co powtarzam od bardzo dawna. To znaczy, trochę nadużyciem byłoby nazywanie kawki twórcą literatury grozy. Natomiast jakby motywacja, na której wyrasta twórczość kawki, jak, jak i tematyka, którą porusza, no jest nastączona bardzo dużą dawką grozy, Jakiejś duchowej, egzystencjalnej, e, więc e, jakby mój odbiór e, jego twórczości zawsze był właśnie ukierunkowany na tę e, dość taką, powiedziałbym, przerażającą nieoczywistość, czy wręcz dziwaczność świata. E, jakby te metafory kawkowskie, one oczywiście nawiązują do e, jakichś powiedzmy nie do końca realistycznych sposobów widzenia świata. Natomiast ich motywacja psychologiczna jest bardzo, powiedziałbym, ścisła i precyzyjna, jeżeli idzie o odnoszenie się jakby tych elementów metaforycznych do naszego świata rzeczywistego. Jak najbardziej uznaje kawkę za twórcę bardzo specyficznego typu literatury grozy. Nie, nie dla każdego oczywiście ta groza będzie dostrzegalna, oczywista czy odczuwalna, natomiast no, trudno mi myśleć o tym pisarze inaczej niż jako o człowieku, który no, pisał o strasznych rzeczach. Tu jeszcze chciałem też zahaczyć o jedną taką specyficzną jakby odsłonę twojej no nazwijmy to też twórczości. E, prowadzisz blog e, Labirynt z liści i ten blog e, często zawiera różne cytaty z różnych książek, e, różne twoje przemyślenia m, e, z, i z tego jakby wszystkiego, m, z, co pojawia się na tym blogu, e, sam zacząłem się zastanawiać, jak ty mógłbyś e, no nazwijmy to określić sam siebie, czy, bo ten blog e, zawiera jakby dużo rzeczy, bliskich dekadentyzmowi, zarówno też nihilizmowi, no i z pewnością nie jest optymistyczny, ale bardzo pesymistyczny. <śmiech> jak, tak. jak właśnie ty też jako taka prywatna osoba mógłbyś powiedzieć o sobie, czy właśnie jest w tobie dużo takiego właśnie też nihilisty, dekadenta, czy też po prostu pesymisty? Jak, jak byś to mógł określić? Mówiąc o takim, wiadomo, że niecodziennym sposobie życia, bo nie jesteś ponurakiem, który z nikim nie rozmawia. Tylko mam nadzieję. Właśnie, tylko właśnie chodzi mi bardziej o to wewnętrzne postrzeganie świata, o którym też już dużo tutaj mówiliśmy. No, To znaczy, jeżeli miałbym się wrzucić do jakiejś szufladki, myślę, że mimo wszystko nie wrzuciłbym sam siebie do szufladki z nazwą nihilizm. E, mimo wszystko nie czuję się nihilistą. E, nihilizm jest no, postawą e, o tyle specyficzną, że e, znaczy jest taka różnica powiedzmy pomiędzy pesymizmem a nihilizmem, że e, obydwa, obydwie postawy dokonują pewnego wartościowania, e, przy czym nihilizm w zasadzie później to wartościowanie skreśla, ponieważ e, e, uznając e, jakąś kompletną arbitralność, nieistotność czegoś takiego jak wartość, niejako jakby rezygnuje, jakby stawia się w takiej troszkę powiedzmy, stawia się w jakiejś takiej postawie bierności wobec świata, nie zajmowania się jakby jego sprawami, nie interesowania się nim, nimi jako e, czymś, co jest jakby z gruntu nieistotne. E, to znaczy uznajemy jakby marność i bezna, beznadziejność wszystkiego, e, zdając sobie sprawę z tego, że także nasza ocena jakby jako marność i beznadziejność wszystkiego jest niczym więcej niż jakąś zupełnie kontekstową grą, która nie ma żadnego znaczenia. E, natomiast e, wydaje mi się, że w e, swoich tekstach, które jakoś, powiedzmy, bardziej wychodzą ku problemom jakiejś opresji, ponieważ takie teksty też zdarzało mi się popełniać. Raczej określam się jako pesymista, ponieważ oczywiście mam bardzo kiepskie zdanie na temat świata, w którym żyjemy, mam bardzo kiepskie zdanie na temat ludzi jako gatunku, Natomiast wydaje mi się, że jeżeli już nazywamy jakiś rodzaj zła, który tkwi w świecie, jeżeli próbujemy jakby zdemaskować jego mechanikę, to tym samym już stawiamy się na pozycji, która znajduje się poza nihilizmem. Oczywiście jeżeli uznajemy przewagę tego, że w świecie jest więcej rzeczy złych niż dobrych, no to automatycznie stajemy się z Natomiast jeżeli uznajemy, że cały czas warto jest mówić o pewnych zjawiskach, to jest to postawa, która jest, wydaje mi się, daleko od nihilizmu. Czyli właśnie jest tak, że właśnie w przeciwieństwie do nihilisty system wartości jakiś wewnętrzny, twój własny, istnieje, Wojtku. i w jakiś sposób jest też reakcją na zostaną rzeczywistość. Tak, Tak, oczywiście. Oczywiście jak najbardziej. No, mam, wydaje mi się, bardzo sprecyzowany system wartości, którym staram się e, patrzeć na świat. Zresztą nie mam innego systemu wartości przez prezmat, jak <głos> na świat patrzeć, więc to, e, to się rozumie samo przez się. E, natomiast tak, e, oczywiście, no, bo tutaj miałem nawiązać się do tego, że właśnie nihilista to tak czy inaczej, nawet gdyby sobie budował jakiś system wartości, zawsze by go nawet z e, samej deklaracji bycia nihilistą musiał odrzucać, więc e, chyba tutaj rzeczywiście nic takiego nie mogłoby zaistnieć w stosunku do ciebie. No, mam nadzieję. E, też e, właśnie tutaj często w twoich wypowiedziach, jak i zarówno też w twórczości, e, to już trochę o tym powiedziałeś, Wojtku, ja to miałem przygotowane jako pytanie z, związane z twoim właśnie podejściem do człowieka, do jego kondycji, do jego jednak mimo wszystko okrucieństwa, które ma miejsce na świecie. Ale jak też można byłoby jakby ten, ten problem właśnie okrucieństwa ludzkości powiązać z, tym, co jest trochę właśnie takie nihilistyczne, czyli ta śmierć, która kończy wszystko i jakby wyznacza pewnego rodzaju bezsens nas naszego życia, czy ona właśnie nie służy bardziej temu myśleniu nihilistycznemu, czy też właśnie człowiek budując jakby swój system wartości w pewien sposób przeciwstawia się takim, takiej kolei rzeczy, jaka zdaje się istnieć. W to znaczy no, kolei rzeczy, jaka jest, nikt z nas nie zmieni, więc tutaj jakby nie chodzi o to, żeby się czymś żeby się tej kolei przeciwstawić, natomiast chodzi o to, żeby jakby próbować przynajmniej w odniesieniu do samego siebie, do własnej osoby, w taki sposób kreować postępowanie, które jakoś odciska się na świecie wokół, żeby po prostu nie pomnażać tej przytłaczającej dawki absurdu, jaka nas otacza więc za, zapytałeś się o okrucieństwo no, no ja akurat uważam okrucieństwo za coś fundamentalnie nawet nie tyle ludzkiego co właściwego istotą żywym no, no niestety nie tylko ludzie są okrutni, chociaż ludzie są okrutni najbardziej, ponieważ jakby ich okrucieństwo jest świadome siebie no, w świecie przyrody okrucieństwo również występuje, no ale ono powiedzmy już nie jest obarczone samoświadomością. Natomiast no, przyroda jest bezwzględna, ewolucja, czy przyroda, przyroda czy ewolucja, czy jakkolwiek by rozumieć relację tych dwóch zjawisk, no to jest jedna wielka maszynka do mięsa. Więc żyjemy, powiedzmy, w takim dość nieprzyjaznym uwarunkowaniu E, takiego jakiegoś ogólnego pożerania, zjadania się przez wszystkie organizmy. No niestety życie, żeby mogło trwać, musi cały czas, e, jedne formy muszą unicestwiać inne. No jest to dość przykre, ale od tego nie uciekniemy. No, natomiast, e, natomiast jakby tutaj naszym zobowiązaniem, które troszkę może wynika z faktu, że jesteśmy świadomi sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest to, żeby tego nie pomnażać, żeby nie dokładać swoich cegiełek do tego ewolucyjnego oceanu absurdu. Po prostu w jakiś taki bardzo podstawowy sposób, chociażby właśnie poprzez próby uniknięcia postępowania, które by mogło być przyczyną cierpienia dla innych istot. No wydaje mi się, że to jest bardzo podstawowe. E... Tak, tak, istotne. E... Też według moich nawet przecież przemyśleń sprawa. E, nawet, nie wiem, jakby... Znaczy, to jest... To są zupełne oczywistości. Nawet nie wiem, jakby, co tutaj mógłbym więcej dodać. E, no, ludzkie okrucieństwo mnie przeraża oczywiście, no ale to jest... to jest zjawisko, które jakby uznaje za naturalne i próbuje jemu przeciwdziałać tylko w takim zakresie, w jakim mogę, to znaczy jakimś takim bardzo osobistym i własnym. No chociaż właśnie też bywa tak, że ludzie, którzy czasami nigdy o nich by nie dało się pomyśleć, że są zdolni do okrucieństwa, no jednak w pewnych warunkach jakaś taka zapadka otwiera się w umyśle, no i niestety ten potwór wychodzi. No niestety, no potwór czai w każdym, tylko trzeba pozwolić mu wyjść na zewnątrz. <grym> Można no, powiedzieć. No, lepiej nie pozwalać. No lepiej nie pozwalać, natomiast faktycznie no, historia, jaką znamy, to jest historia, w której architektami może są jakieś, powiedzmy, szczególnie patologiczne jednostki, Natomiast to, że ona się toczy w taki sposób, jaki się toczy, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki zwykłym ludziom, którzy poprzez okoliczności właśnie tego potworka w sobie uwolnili niedawno skończyłem czytać świetną książkę Ladisława Fuchs'a, Palacz zwłok, która się jakoś troszkę wpisuje w ten kontekst mówienia o banalności zła, które w każdym z nas siedzi. Coś, o czym mi pisał chociażby bardzo wyczerpująco Zimbardo w efekcie Lucyfera, czy Hannah Arendt w Eichmannie w Jerozolimie, czy chociażby też w swoich reportażach o wojnie na Bałkanach Zlalanka Drakowicz to były reportaże pod tytułem Oni nie skrzywdziliby nawet muchy właśnie o e, takich szarych, zwykłych ludziach który, którzy jakby wkręceni w tę machinę e, wojny no, popełniali straszne rzeczy no, we wszystkich w nas e, tkwi ta taka bardzo zła e, istotka e, i faktycznie choć, chociażbyśmy uważali siebie za nie wiem, najbardziej wrażliwe, humanitarne i szlachetne osoby, no to jednak pewna specyficzna kombinacja warunków powoduje, że jesteśmy wobec tego bezradni. Natomiast wydaje mi się, że Demaskowanie jakby tej psychologicznej mechaniki, uświadamianie sobie sposobów w jaki ona działa, jest no jakimś sposobem jakby zmniejszania tego ryzyka, że to złodziejowe łatwo nas sobie obierze jako marionetkę, poprzez którą będzie oddziaływać na rzeczywistość. Byłeś, Wojtku, też jednym z pisarzy, którzy odmówili udziału w nagrodzie imienia Stefana Grabińskiego. Tutaj akurat mając Ciebie dziś na antenie Misterium Grozy, chciałem zapytać o przyczyny takiego stanu rzeczy, o też Twoje motywacje, które kierowały tym, że jednak jakby ta nagroda nie zyskała Twojej przychylności i aprobaty. No i też skąd właśnie tego typu takie właśnie podejście. To znaczy, jeżeli idzie o nagrodę Grabińskiego, to przyczyny mojego wycofania się są dwie. Po pierwsze, jakby i w ubiegłym roku, jeszcze dwa lata temu, brak nominacji dla w ubiegłym roku dla powrotu, a dwa lata temu dla któregoś z moich opowiadań, chyba dla wojny, która się okazała w, właśnie w antologii Jagarty, no, był przyczyną zupełnie niepotrzebnych, paru zupełnie niepotrzebnych rozmów w internecie, które mają, których efektywność i jakby sensowność jest taka, że tylko pomnażają jakby kolejne Megabajty danych na serwerach Facebooka. No, Taki jest również ich wpływ na rzeczywistość, czyli żaden i sensowność żadna. Natomiast ludzie się na siebie złoszczą, obrażają i mówią sobie nieprzyjemne rzeczy. Więc, jakby chcąc jakby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, stwierdziłem, że jeżeli moje teksty. Obecność moich tekstów albo brak moich tekstów mają być dla kogokolwiek jakimś przyczynkiem do mówienia sobie jakiejś tam przykrości, to lepiej, żeby tych tekstów tam po prostu nie było. Natomiast druga przyczyna jest taka, że sposób w jaki nagroda jest zorganizowana no, jest absolutnie nieakceptowalny moim zdaniem, oczywiście, ponieważ domyślam się, że z tą moją opinią wiele osób się nie zgodzi. Natomiast uważam, że to jak nagroda jest zorganizowana, jak zorganizowane są prace kapituły, to kto jest dopuszczony do orzekania o wartości konkretnych pozycji w danym roku, jest, to jest po prostu tak horrendalny sposób, stopień dezorganizacji jakiegoś bezładu i nie wiem nawet jakiego tutaj słowa użyć, no, chaosu, że uniemożliwia jak jakąkolwiek sensowną ocenę pozycji wydawanych w danym roku. Jeżeli w kapitule zasiada kilkadziesiąt osób, ale tych kilkadziesiąt osób nie ma, a Tak naprawdę możliwości, żeby rzetelnie i równo ocenić wszystkie teksty, natomiast poddajemy się pod władzę statystycznego prawdopodobieństwa, czy dany juror przeczytał jakąś tam książkę, co jakby z, na samym początku wyklucza pozycje, które nie są wydawane w dużych nakładach albo przez znanych autorów. Jeżeli mamy kilkaset opowiadań, z których później na drodze zupełnie losowej wybierane są opowiadania, które jakby, są, jakby przechodzą do finałowej puli, no to, to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo mi się nie podoba, że z grona osób, które orzekają o tym, co w polskiej groźbie było najlepsze, wykluczono w zasadzie wszystkich poza autorami. Jakby już pomijam taką troszkę etyczną dwuznaczność tego, że jedni autorzy oceniają pracę innych autorów, no jednak polski horror też, czy polska groza ogólnie jest też tworzona nie tylko przez pisarzy, jest też tworzona przez osoby, które się aktywnie zajmują pisaniem o literaturze grozy, prowadzą portale poświęcone literaturze grozy, blogi poświęcone literaturze grozy, które zajmują się też wydawaniem tej literatury, jakby cały czas aktywnie uczestniczą w tym całym procesie. No niestety uważam, że takie wykolegowanie ich z oceniania tego, co w polskiej grozie było dobre i jakby scedowanie tylko, tylko i wyłącznie na autorów, no jest, jest, jest poronionym pomysłem. No oczywiście, tak jak mówię, no pewnie tajemnicze stowarzyszenie, którego skład osobowy pozostaje tajemnicą po prostu większą niż niektóre tajemnice państwowe, no pewnie się ze mną nie zgodzi. No ale, że tak powiem, jest to moja opinia i na podstawie tej opinii podejmę takie, a nie inne decyzje odnośnie do własnego uczestnictwa w tej nagrodzie. Z tego też powodu nie jestem jurorem, nie zasiadam w kapitule w tym roku. No, Uważam, że sytuacja, w której nie mam tak naprawdę możliwości, żeby ocenić rzetelnie wszystkie pozycje i mógłbym punktować tylko te, które udało mi się przeczytać, no, byłaby po prostu nieuczciwa wobec tych autorów, których przeczytać nie miałbym możliwości. A myślisz, że jeżeli od przyszłego roku zmienią się jakby zasady działania Nagrody Grawińskiego jest szansa na powrót twój, przynajmniej w wersji może nie jurora, bo z, tak jak mówisz też, autorzy nie do końca są wiarygodnymi jurorami w kwestii nagrody, to czy chociaż zgodzisz się na udostępnienie swoich książek na listę? Jeżeli, jeżeli zmienią się zasady e, oceniania, jeżeli będą jakieś minimalnie większe gwarancje, że kapituła rzeczywiście będzie oceniać wszystkie teksty, a nie wybiórczo niektóre teksty, to jak najbardziej. No, nie obrażam się jakby na nikogo. Po prostu w tej formule, jaka jest obecnie, uważam, że mój udział tam nie ma żadnego sensu. Tak na koniec chciałem cię, Wojtku, jeszcze zapytać o właśnie tą twoją nadchodzącą powieść. Tak, gdybyś mógł odsłonić trochę rąbka tajemnicy, czego ona będzie dotyczyć, jaki klimat w niej się znajdzie, to tak może na koniec naszego wywiadu byłaby to pewna już rodzaju, pewnego rodzaju już zakąska dla czytelników czekających na twoje kolejne wydania. Cóż mogę powiedzieć, myślę, że osoby, które spodziewają się kolejnego powrotu będą troszkę zdziwione, ponieważ nie jest to world fiction, znaczy może jest to world fiction, ale powiedzmy że nie tak oniryczna i surrealistyczna, jakie się zdarzało w powrocie. Powiedziałbym, że jest to raczej powieść bardzo mocno realistyczna, gdzie ten wątek nadnaturalny może odgrywa pewną istotną rolę z punktu widzenia jakby napędzenia fabuły, natomiast tematycznie jakby problemowo on jest, powiedziałbym, dość drugoplanowy, jeżeli, jeżeli nawet nie marginalny. A o, o czym jest powieść? Jest to powieść o spotkaniu dwóch ludzi. Jednego, który bardzo desperacko próbował dowiedzieć się, kim jest. i Drugiego, który równie desperacko próbował o tym, kim jest, zapomnieć. W pewnej zimy się spotkali w pewnym opuszczonym miejscu, które e, pamiętało różne straszne wydarzenia z czasów wojny, które te wydarzenia będą oczywiście mieć swoją e, kontynuację w czasie działania się powieści. No i to jest opowieść o tym, co z tego spotkania tych dwóch skrajnie różnych, a jednak bardzo podobnych osób wynikło. A więcej na razie zdradzać nie będę. W każdym razie parę osób, które już przeczytało Nie ma wędrowca, stwierdziło, że jest to książka jednak bardziej ponura od powrotu, co uważam, może już jakoś ukierunkować pewne oczekiwania czytelników. Dziękuję Ci Wojtku zatem za poświęcony czas dla Misterium Grozy w imieniu swoim, no i oczywiście słuchaczy z mojej strony jak najbardziej chciałem życzyć ci wszelkich oczywiście sukcesów literackich no i także oczywiście tego, co też najważniejsze szczęścia i spokojnego w spokoju w własnym osobistym życiu dziękuję dziękuję i dziękuję tobie za możliwość wypowiedzenia się, mam nadzieję, że nikt nie usnął z nudów podczas tych moich słowotoków no. Dziękuję i Tobie również życzę wszystkiego najlepszego. To do usłyszenia i do zobaczenia, z tego co wiem, z pewnością na Kwasonie. Tak, no ile nie nastąpi jakaś katastrofa, to tak właśnie powinno się wydarzyć. Mam nadzieję, że dzisiejsze Misterium Grozy spełniło Wasze oczekiwania i będziecie z zainteresowaniem czekali na kolejną 26. odsłonę. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że po dzisiejszej audycji od jutra, czyli od piątku, będziemy mogli spotkać się na tegorocznym Polkonie we Wrocławiu, na które oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. Poza Polkonem z pewnością w przyszłej audycji będę musiał przygotować dla Was kilka kolejnych ciekawostek. No i jak już wspomniałem wcześniej, mam nadzieję, że nie zawiodę Waszych oczekiwań. A dziś na zakończenie Misterium Grozy. Jedna z ciekawostek muzycznych. Tą ciekawostką będzie bardzo mało znany, ale niesamowicie interesujący projekt z okolic muzyki Ambient, Klandenstein i ich album Planet. Tiger. Na tym albumie tytułowy utwór to bardzo interesująca kompozycja, zresztą w ogóle wszystkie kompozycje na tej płycie są na tyle interesujące, że każda z nich składa się z kombinacji jedynie siedmiu nut. Z tych nut tworzone są właśnie utwory całego albumu, jest ich dziewięć. No a co do Planet Tiger utworu tytułowego, na okładce znajduje się taki oto cytat. W roku 1668 na wpół obłąkany ezoteryk, astrolog i astronom Johannes von Grischke stwierdził w wydanej w Norymberdze broszurze, że oprócz ośmiu znanych ówcześnie planet Układu Słonecznego istnieje jeszcze dziewiąta, niemożliwa do zobaczenia za pomocą zwykłych instrumentów astronomicznych. Nazwał ją planetą Tygrys. Jej wpływowi przypisał większość epidemii, wojen, kataklizmów i innych gnębiących ludzkość plag. Cytat pochodzi z Dictionary of the Occult, Andre Natafa. Przed Wami więc Klandestein, Planet Tiger. Miłego wieczoru Wam życząc. Zapraszam na kolejną mocną misterię.